Na polagraf premier ogromne stoisko. Z jednej strony POM Augustów, z drugiej strony EXPOM. To wszystko razem pod marką grupy Agro7. Same dobre polskie firmy. Polscy inżynierowie myślą nad tym, jak pomóc naszym rolnikom. Widzimy tutaj maszyny zarówno dobre, stare, sprawdzone, ale z udoskonaleniami. Jakie to udoskonalenia? Budujemy coraz większe urządzenia, które zwiększają możliwości przeładunku dużych przyczep, powiedzmy, z coraz wydajniejszych kombajnów. To jest przenośnik pneumatyczny do przenoszenia zbóż. Zasilany z traktora. Zasilany z ciągnika. Ciągnik 130 koni, wydajność ciągnika jest związana z wydajnością maszyny. Maszyna jest 40 ton na godzinę. Na czystej, suchej pszenicy, powiedzmy, przenoszony z wałka przekaźnika mocy. I to jest największe urządzenie, powiedzmy, do przenoszenia zbóż, które jest produkowany aktualnie w POM Augustów. Natomiast mamy cały typo szereg do 5 ton na godzinę, to jest około 12 typów i napędzanych od ciągnika i od silnika elektrycznego. Największe silnik elektryczny to jest 37 kW, który ma wydajności nieco mniejsze, ale można zastosować powiedzmy w dużych gospodarstwach do przenoszenia zboża. No bo tak, też pewne rzeczy łatwiej jest podłączyć pod prąd, a pewno jednak łatwiej traktorem, bo to zależy, tak. gdzie mamy ten prąd to doprowadzony. Jest kwestia powiedzmy dostosowania gospodarstwa środków przenoszenia powiedzmy, mocy, czy na ciągnik, czy powiedzmy na silnik elektryczny. I to jest nasza podstawowa produkcja, natomiast produkcją, od której od początku istnienia firmy, spółki to jest przenośniki ślimakowe. Przenośniki ślimakowe małe o wydajności do 9 ton, większe, do 24 ton. Poszliśmy również daleko za propozycję rynku niemieckiego na przenośniki napędem hydraulicznym. Hydraulicznym? Tak, hydraulicznym. A dlaczego? To, do... lep... to lepsze? Nie, do, to są w yy, miejscach, gdzie nie ma możliwości wykorzystania yy elektryczności. Na przykład jakie? No z ładunku przyczep, zasypywania siewników zbożowych i to jest głównie to. Głównie do zasypywania siewników zbożowych. O wydajnościach od 15 do 40 ton na godzinę również. Czyli to jest też trochę nowość u Was, tak? Nowość, która, no, przykro powiedzieć, ale wykorzystywana jest na rynku krajowym w 20%, 80% jest eksporta. Z czego to wynika? Z technologii, z przyzwyczajeń, chociażby tak jak pneumatyczne. Najlepsze, największe wykorzystanie pneumatyki, technologii i przyzwyczajeń rolniczych jest w Skandynawii. Najwięcej sprzedają mi na Skandynawii i Kazachstan. I Kazachstan? Ale z, z czego to się bierze? Z obszarów, z potrzeby wydajności, z wprowadzania nowej technologii. Szwecję to rozumiem, Szwecja taka jest, no dobra, postępowa dobra. mają Udania, trudne warunki. Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia. Tak. Tak. To jaszne, ale, ale skąd kraje ten nad, kraje nad, Kraje nadbałtyckie również, natomiast Kazachstan to są przestrzenie, które wymagają coraz lepszego, poprosmy, wykorzystania środków transportu. Do tego sobie pojawiają. Polska technika może być eksportowana nie tylko na północ, ale również na wschód. Zdobywamy te i z nadzieją, że będzie coraz większe zapotrzebowanie, powiedzmy, rolnictwa kazachskiego. Przygotowujemy szkolenia z zakresu przenoszenia zbóż u siebie w Augustowie. Przyjeżdżają rolnicy, grabiazg, rolnicy, którzy mają po 8 tysięcy hektarów. I już zamawiają po prostu na pniu tą technologię naszą do użytkowania we własnym zakresie. No, ale rzeczywiście, bo przecież te olbrzymie stepy azjatyckie, co, co to jest 8 tysięcy hektarów? No, <gryzg>